Rozdział 34 Amulek świadczy, że Słowo jest w Chrystusie dla zbawienia. Bez zadośćuczynienia cała ludzkość zginęłaby niechybnie. Prawo Mojżesza wskazuje na ofiarowanie Syna Bożego. Wiara i nawrócenie są podstawą wiecznego planu odkupienia. Potrzebujemy się modlić o błogosławieństwa doczesne i duchowe. To życie jest dane ludziom, aby przygotowali się na spotkanie z Bogiem. Należy bogobojnie dążyć do swego zbawienia. I gdy Alma im to powiedział, usiadł na ziemi, a Amulek powstał. I tak zaczął ich nauczać. Moi bracia, uważam za niemożliwe, abyście nie wiedzieli o tym, co powiedziano o przyjściu Chrystusa, o którym nauczamy, że jest Synem Bożym. Bo wiem, że dużo was o tym uczono, zanim od nas odstąpiliście. Prosiliście mego kochanego brata, aby powiedział wam, co macie czynić w waszej niedoli. I mówił wam, abyście przygotowali swój umysł i zachęcał was do wiary i wytrwałości. Zachęcał was mówiąc, że jeśli macie na tyle wiary, by dać miejsce słowu w waszych sercach, możecie w ten sposób sprawdzić jego dobro. Zdajemy sobie sprawę, że zadawaliście sobie pytanie, które ciąży na waszych umysłach, czy słowo jest w Synu Bożym, czy też nie będzie żadnego Chrystusa. I widzieliście, że mój brat udowodnił wam na wielu przykładach, że Słowo jest w Chrystusie dla zbawienia. Mój brat odwołał się do słów Zenosa, podając, że odkupienie następuje przez Syna Bożego. Odwołał się także do słów Zenoka i Mojżesza, aby udowodnić, że to prawda. Teraz ja sam daję wam świadectwo, że to prawda. Wiem, że Chrystus przyjdzie pomiędzy ludzi, weźmie na siebie grzechy swoich i zadość uczyni za grzechy świata, albowiem Pan Bóg tak powiedział. Oto trzeba, aby dokonano zadość uczynienia, gdyż według wielkiego planu wiecznego Boga zadość uczynienie musi nastąpić, inaczej cała ludzkość zginęłaby niechybnie. Wszyscy znieczuliliby swe serca, wszyscy byliby upadli i zgubieni i musieliby zginąć, jeśli nie nastąpiłoby to zadośćuczynienie. Konieczne jest, aby złożono wielką i ostateczną ofiarę, nie ofiarę z człowieka, zwierzęcia czy jakiegoś ptactwa, gdyż nie będzie to ludzka ofiara, lecz musi to być nieskończona i wieczna ofiara. Nie istnieje człowiek, który mógłby ofiarować swą krew, by zadość uczynić za grzechy innego. Jeśli ktoś popełni morderstwo, czy nasze prawo, które jest sprawiedliwe, odbiera za to życie jego bratu? Mówię Wam, że nie. Oto prawo domaga się życia tego, kto zamordował. Nic więc, poza nieskończonym zadośćuczynieniem, nie wystarczyłoby, by zadość uczynić za grzechy świata. Dlatego potrzeba, aby złożono wielką i ostateczną ofiarę, a wtedy zaprzestanie się, a raczej należy zaprzestać rozlewu krwi, wtedy zostanie wypełnione prawo Mojżesza, każdy znak i każde słowo i nic nie przeminie. Takie jest całe znaczenie tego prawa. Wszystko w nim wskazuje na wielką i ostateczną ofiarę oraz, że tą wielką i ostateczną ofiarą nieskończoną i wieczną będzie Syn Boży. I tak przyniesie On zbawienie wszystkim, którzy uwierzą w Jego imię, albowiem celem złożenia tej ostatecznej ofiary będzie okazanie im łaski, która zaspokaja sprawiedliwość, a dzięki czemu ludzie mogą mieć wiarę dla nawrócenia się. I tak łaska może zaspokoić wymagania sprawiedliwości i zapewnić im bezpieczeństwo, podczas gdy ten, kto nie ma wiary dla nawrócenia się, musi zaspokoić wymagania sprawiedliwości całego prawa. A więc ten tylko, kto ma wiarę dla nawrócenia się Korzysta z tego wielkiego i wiecznego planu odkupienia Dlatego niech Bóg wam błogosławi moi bracia Abyście zaczęli rozwijać swą wiarę dla nawrócenia się I zaczęli wzywać świętego imienia Boga Żeby był On wam miłosierny Proście Go o miłosierdzie, gdyż ma On moc zbawienia Bądźcie pokornego serca i nie ustawajcie w modlitwie do Niego Módlcie się do Niego, gdy jesteście na swym polu Módlcie się do Niego za wszystkie swe stada Módlcie się do Niego w domach Za swych bliskich rano, w południe i wieczorem Módlcie się do Niego o obronę przed wrogami Módlcie się do Niego o obronę przed diabłem Wrogiem wszelkiej prawości Módlcie się do Niego za zbiory z waszych pól Aby wam w nich szczęścił Módlcie się za wasze stada aby się mnożyły. Ale to nie wszystko, bo musicie otworzyć przed Nim swe serca na odosobnieniu, w swych izbach i w swej samotni. I gdy nie modlicie się na głos do Pana, w myśli módlcie się o wasze dobro i dobro tych, którzy są wokół was. A teraz, moi ukochani bracia, nie przypuszczajcie, że to wszystko, albowiem jeśli uczynicie to wszystko, a będziecie odtrącać potrzebujących, nagich, nie będziecie odwiedzać chorych czy dotkniętych nieszczęściem i nie będziecie dzielić się tym, co posiadacie, z potrzebującymi. Mówię Wam, jeśli zaniedbacie czynienia dobra w którymkolwiek z tych przypadków, Wasza modlitwa będzie daremna i nie przyniesie Wam żadnej korzyści i będziecie jak obłudnicy, którzy swymi czynami zapierają się wiary. Dlatego jeśli nie okazujecie miłosierdzia Jesteście niczym nie mające żadnej wartości zanieczyszczenia Wyrzucane przez przetapiających metal I deptane przez ludzi I teraz, moi bracia Pragnę, abyście otrzymawszy tyle świadectw I widząc, że Pisma Święte dają temu świadectwo Wystąpili i wykazali, że się nawróciliście Pragnę, abyście wystąpili i nie znieczulali więcej swych serc gdyż teraz jest właściwy czas i dzień dla waszego zbawienia. Jeśli więc nawrócicie się i nie będziecie znieczulać swych serc, już teraz będzie wam dany wielki plan odkupienia. Albowiem to życie dane jest ludziom, aby przygotowali się na spotkanie z Bogiem. Okres tego życia jest okresem danym ludziom na wykonanie ich prac. I jak już Wam przedtem powiedziałem, gdy macie tak wiele świadectw, błagam Was, nie odkładajcie na koniec swego nawrócenia. Oto jeśli podczas tego życia danego nam byśmy przygotowali się na wieczność, nie zmienimy się na lepsze. Po tym życiu czeka nas noc ciemności, podczas której żadna praca nie może być wykonana. Nie możecie powiedzieć, że się zmienicie i powrócicie do swego Boga? Gdy nastąpi ta straszna chwila, albowiem ten sam duch, który ma władzę nad waszym ciałem, gdy opuszczacie to życie, będzie miał prawo panować nad wami w tamtym wiecznym świecie. Oto jeśli odkładaliście swe nawrócenie aż do śmierci, jeśli staliście się poddanymi ducha zła i napiętnował was jako swoich, duch Pana opuszcza was i nie ma w was miejsca, a diabeł ma nad wami wszelką władzę. Taki jest ostateczny stan niegodziwych. I jestem o tym przekonany, gdyż Pan powiedział, że przebywa on w sercach sprawiedliwych, a nie w zbezczeszczonych świątyniach. I powiedział też, że sprawiedliwi zasiądą w Jego Królestwie i nigdy Go nie opuszczą, lecz ich szaty muszą się stać białe przez krew baranka. I teraz, moi ukochani bracia, pragnę, abyście to zapamiętali, Bogobojnie dążyli do swego zbawienia i nie zaprzeczali więcej przyjściu Chrystusa. Abyście nie opierali się więcej Duchowi Świętemu, ale przyjęli Go i wzięli na siebie imię Chrystusa. Abyście ukorzyli się do ziemi i czcili Boga gdziekolwiek będziecie. Abyście Go czcili w duchu i w prawdzie, dziękując Mu codziennie za wiele łask i błogosławieństw, którymi Was obdarza. Zachęcam was, moi bracia, nie ustawajcie w swej czujności, modląc się bezustannie, by nie odciągnęły was pokusy diabła, aby nad wami nie zapanował i abyście nie byli jego poddanymi ostatniego dnia, albowiem nie da on wam w nagrodę niczego dobrego. I teraz... Moi ukochani bracia, zachęcam was do wytrwania, abyście znosili wszelkie cierpienia i nie pomstowali przeciwko tym, którzy wypędzają was z powodu waszego wielkiego ubóstwa, żebyście się nie stali podobnymi do nich grzesznikami. Zamiast postępować jak oni, bądźcie wytrwali i znoście te cierpienia, mając pełną nadzieję, że kiedyś odpoczniecie od wszystkiego, co wam teraz dokucza.